Rozdział dziewiąty. Pojedynek o północy. Harry nigdy nie sądził, że spotka chłopca, którego znienawidzi bardziej od Dudleya, ale zmienił zdanie, kiedy poznał Draco Malfoja. Pierwszoroczni gryfoni mieli jednak razem ze ślizgonami tylko lekcje eliksirów, więc nie był zbyt często narażony na jego towarzystwo. Tak przynajmniej było do dnia, w którym zobaczyli w swoim salonie na tablicy ogłoszeń komunikat powiadamiający ich, że od czwartku zaczną się lekcje latania i że gryfoni Będą je odbywać razem ze ślizgonami. Wszyscy jęknęli. No tak, stwierdził ponuro Chary, zawsze o tym marzyłem, żeby siedząc o krakiem na kiju od szczotki, zrobić z siebie głupce przed Malfojem. A z taką niecierpliwością wyczekiwał lekcji latania. — A skąd wiesz, że zrobisz z siebie głupca? — zapytał rozsądnie Ron. — Wiem, że Malfoy wciąż opowiada, jaki to jest dobry w Quidditchu, ale założę się, że to tylko puste przechwałki. Malfoy istotnie wciąż mówił o lataniu. Uskarżał się głośno, że pierwszoroczniacy nigdy nie zasilają reprezentacji domów w Quidditchu i opowiadał o sobie długie historie, które zawsze kończyły się jego udaną ucieczką przed helikopterami Mugoli. Ale nie tylko on! Seamus Finnigan twierdził, że całe dzieciństwo spędził, wałęsając się na miotle po okolicy. Nawet Ron opowiadał każdemu, kto zechciał go wysłuchać, że lecąc na starej miotle Charliego o mało nie wpadł na jakiś szybowiec. Wszyscy, którzy pochodzili z rodzin czarodziejskich, nieustannie rozmawiali o Quidditchu. Ron zdążył już pokłócić się z Dinem Tomasem o piłkę nożną. Nie mógł zrozumieć, jak można się podniecać grą, w której jest tylko jedna piłka, a graczom nie pozwala się latać. Harry przyłapał kiedyś Rona na nakłuwaniu cyrklem plakatu Dina, przedstawiającego drużynę West Ham w akcji. Ron twierdził, że chciał po prostu zmusić piłkarzy do ruszenia się z miejsca. Neville jeszcze nigdy nie siedział na kiju, ponieważ babka nie pozwalała mu się zbliżać do żadnej miotły. Harry uważał w duchu, że miała ku temu powody, bo Neville i tak miewał mnóstwo różnych wypadków, nawet nie odrywając stóp od ziemi. Hermiona Granger również bardzo się denerwowała lataniem. Tego nie mogła się nauczyć na pamięć z książki, chociaż rzecz jasna próbowała. W czwartek podczas śniadania zanudzała ich mądrymi wskazówkami i radami zaczerpniętymi z książki Quidditch przez wieki. Neville łowił chciwie każde jej słowo w nadziei, że dowie się czegoś, co mu się przyda, gdy po raz pierwszy dosiądzie miotły, ale wszyscy inni odetchnęli z ulgą, kiedy wykład Hermiona przerwało nadejście poczty. Od czasu krótkiego liściku od Hagrida Harry nie dostał jeszcze żadnego listu, czego Malfoy nie omieszkał mu wytknąć. Sowa Malfoja wciąż mu przynosiła od rodziców paczki ze słodyczami, które otwierał łaskawie przy stole ślizgonów. Neville dostał małą paczuszkę od swojej babci, otworzył ją niecierpliwie i pokazał wszystkim szklaną kulkę, która wyglądała jakby ją napełniono białym dymem. — To przypominajka — wyjaśnił. — Babcia wie, że wciąż o czymś zapomina, a ta kulka daje znać, że czegoś zapomniało się zrobić. Zobaczcie, trzyma się ją mocno, o tak, i jeśli zrobi się czerwona — twarz mu się wydłużyła, bo przypominajka nagle zmieniła barwę na szkarłatną — to znaczy, że o czymś się zapomniało. Neville próbował sobie przypomnieć, o czym zapomniał, kiedy Draco Malfoy, który właśnie przechodził koło ich stołu, wyrwał mu kulkę z ręki. Harry i Ron zerwali się na nogi. Już mieli rzucić się na Malfoja, kiedy pojawiła się profesor McGonagall, która zawsze potrafiła dostrzec, że coś się święci. Co tu się dzieje? Malfoy zabrał mi przypominajkę, pani profesor. Malfoy rzucił mu jadowite spojrzenie i położył kulkę na stole. Chciałem tylko zobaczyć, powiedział i odszedł, a za nim, jak cienie, ruszyli krab i goil.